Witajcie moi drodzy, cześć! Co u was słychać? Mam nadzieję, że wszystko w porządku i że jesteście gotowi na nowy podcast. Dzisiaj podcast specjalny, bo dzisiaj rozmowa. Uwielbiam nasze rozmowy, kiedy mogę z wami porozmawiać w moim podcaście. Dzisiaj pierwsza dziewczyna, przesympatyczna Kamila z Ukrainy. Bardzo bardzo, bardzo miło mi się rozbawiało z Kamilą. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Myślę, że będzie to rozmowa, która zainspiruje Was, która da Wam siły do dalszej nauki i uwierzycie, że naprawdę możecie nauczyć się polskiego. Tak jak Kamila. Kamila zakochała się w języku polskim i przez dwa lata nauczyła się doskonale mówić po polsku. Mówi bardzo, bardzo dobrze, ale nie będę uprzedzał wypadków. Zapraszam Was, posłuchajcie naszej rozmowy. Zapraszam serdecznie. Stop, stop, stop, stop. Jeszcze zanim posłuchamy naszego, naszej rozmowy z Kamilą, posłuchajcie nagrania, które dostałem od Witalia z Kijowa. Witali mm, już kiedyś przysłał swoje nagranie i teraz przysłał kolejne. Posłuchajcie, musimy stopniować napięcie. Najpierw nagranie od Witalia, a potem nasza rozmowa z Kamilą. Cześć, Piotr! Cześć wszystkim, którzy słuchają i uczą się języka polskiego. Mówię do Was witali z Ukrainy, a dokładniej z Kijowa. Kiedyś już było słychać mojego głosu w podcastach Piotra. I mówię do Was po raz drugi. Już minął jeden rok z tego czasu, kiedy zacząłem uczyć się języka polskiego i postanowiłem sobie, że muszę zrobić nagranie dla Piotra i dla wszystkich słuchaczy, Wydaje mi się, że to dobry pomysł i to będzie ciekawe. Zacząłem uczyć się polskiego z września zeszłego roku i starałem się to robić codziennie, ponieważ chciał otrzymać kartę Polaka. Wiele czasu czytałem, pisałem, robiłem dużo różnych ćwiczeń, oglądałem mnóstwo filmików na YouTube, ale jak najwięcej czasu słuchałem podcastów Piotra i myślę, że to jest najlepsza metoda nauki. A kiedy rozmawiałem z konsulem, to był on bardzo zdziwiony i powiedział Hmm, pół roku? Bardzo dobrze pan mówi. Dziękuję Ci, Piotr, bardzo serdecznie. To dzięki Twojej pracy tak mówię. Myślę, że mój dziadek byłby bardzo szczęśliwy. Ale to tylko początek. Będę jeszcze się uczyć, żeby mówić jeszcze lepiej. Życzę wszystkim dobrego nastroju, wiele sukcesów i powodzenia. Papa. Pa. Dzięki, Witali. Dziękuję za miłe słowa. Dziękuję za Twoje nagranie. Bardzo, bardzo mi jest miło, bardzo mi jest sympatycznie, że przysyłacie nagrania. Dzięki, Witali. I teraz zapraszam Was już naprawdę na rozmowę z Kamilą. Halo, halo, witam, witam. Bardzo Cześć, Mam zaszczyt i przyjemność powitać Pana. <głosy> Dziękuję bardzo, bardzo mi miło, cieszę się, że możemy porozmawiać. Oj, jak ja cieszę się, to w ogóle jestem trochę podekscytowana. <głosy> tak na z polskiego. <głosy> <głosy> Wszystko dobrze jest, bardzo dobrze mówisz po polsku. Jak długo się uczysz, powiedz. Prawie dwa lata już uczę języka polskiego, Aha. Zaczęłam Wam z dziesiątej klasy uczyć. Właśnie. W dziesiątej klasie, a teraz tak. jesteś w dwunastej klasie, tak, czy już w, w następnej szkole, tak? No już skończyłam jedenastą klasę i teraz będę studiować. Studiować. studiować. Gdzie będziesz studiować? Tak. W Polsce. W Polsce, super, świetnie. Tak. Gdzie, w Warszawie czy w Krakowie? W Lublinie. W Lublinie, aha. Na, na, na uniwersytecie tak. lubelskim, tak? Tak, WSSP nazywa się uczelnią. Wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza. Ciebie pan? Nie, nie znam, nie zdał tej uczelni. Wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza. Więc mm Santa -hmm. Polia. I mnie. Spo... O... I mnie Więc Santa mówię. Jak mówisz? Jeszcze raz. Mniej Więc to pole. Imienia Wincenta Pola. A, Wincentego Pola. Imienia Wincentego, tak, Wincentego Pola. Pola. Pola. Aha, rozumiem. <grym> <grym> I później co zawierzasz? Będziesz mieszkała oczywiście w Lublinie. Przez ile lat? Ile trwać będą studia? No studia... Najpierw trzy lata, potem może jeszcze dwa lata do końca, żeby skończyć studia. chcę. A potem jak później nie wiem. Ale bardzo chcę zostać w Polsce. Nie wiem właśnie w jakim mieście. Ale właśnie tam nie chcę wracać się do Ukrainy. Nie widzę się tu. Aha. Twoja rodzina mieszka na, w Ukrainie albo na Ukrainie. Jak my częściej mówimy na Ukrainie, ale wiem, Bo że wy wolicie, kiedy mówimy w Ukrainie. Mhm. Tak, to prawda. Tak, moja rodzina mieszka w Ukrainie. Ona myśli, że może matka przy... jakoś przyjęcie. Jedzie do mnie, będzie ze mną tam mieszkała, ponieważ mój ojciec nie może tego zrobić, przeprowadzić się do Polski, bo mam hmm. biznes tu. Ale ja chcę sposobnie. odkryć biznes, żeby tam mieszkać. Nie wiem jak to będzie, bo zobaczymy. Aha, rozumiem. Świetnie. Czy, czy ty masz korzenie polskie, czy po prostu chciałaś nauczyć się polskiego, żeby studiować w Polsce? No właśnie nie mam korzenia polskiego. Aha. Po prostu chcę tam studiować i bardzo lubię polski język. Rozumiem. Po prostu to tak dobrze mi idzie ta nauka i mm -hmm. jestem bardzo szczęśliwa, że mogę rozmawiać po polsku i to mi jara. <laughs> jara, tak, tak mówimy. Jeśli coś nam się bardzo podoba, to mówimy, że nas to jara. <laughs> to tak. doskonale. Świetnie, przez dwa lata. Co jest związane, tak, dwa lata. Wszystko, co jest związane z polszczyzną, to mi bardzo podoba się w ogóle. Mam nawet kubek z Krakowa. A, świetnie. Piękny. Zawsze piję z niego. To niesamowite. Nawet w szkole. To no, tak? Nawet w szkole pamiętam zawsze na przykład mamy taki przedmioty geografia. tak? Mm -hmm. Ot, I kiedy nauczycielka pyta, kto będzie gotował prezentację z Polski. Ja, ja, ja, tylko ja, wyłącznie. Aha. Zawsze. Co związane jest zawsze ja. I też widziałem, że nawet koleżanki zachęcasz, żeby uczyły się polskiego. Tak. <laughs> tak, koleżanek zachęcam bardzo. Na przykład, pan pamięta ostatnio było nagranie z Liz. To ona teraz właśnie jest w Warszawie. Ona ma kurs z języka polskiego teraz. Tak, to Do końca sierpnia będzie tam. A, no świetnie. A powiedz, jak zaczynałaś się uczyć? Pewnego dnia pomyślałaś o fajnie, zacznę Ech, uczyć się polskiego. Nie, nie tak było. W ogóle. Było takie zebranie w szkole, like. i moja matka przychodzi do mnie i mówi, nam tam na zebraniu na mówili o tym, że można studiować w Polsce, może pomyślisz o tym. taka mówię, o, to język polski trzeba znać, co to jest polski język, w ogóle nie znam, co to jest. A tata taki mówi, może spróbujesz? Myślałam, że mówię poważnie, ale wtedy, jak już zrozumiałam, mówię po prostu żartem. A ja taka, o, polski, no tak, trzeba spróbować. A potem po, po tego wydarzeniu pojechaliśmy do Polski, właśnie do Krakowa i wtedy zobaczyłam jak tam i po tym wydarzeniu za, no, miałam już tam studiować, bo wiedziałam jak tam i taka po, po prostu już czekałam na te zajęcia z polskiego, w ogóle nie, ma, nie miałam do zrozumienia co to jest polski, nie znałam jaki on i w ogóle jak, z czym. Są ludzie, I... jeśli tak można powiedzieć. I jak zaczęłaś? I zaczęłam w po prostu miałam kursy z języka polskiego, przyjechała do nas nauczycielka z innego miasta. Zaczynałam jak zawsze z alfabetu. Tak? Mm -hmm. Mm -hmm. Alfabet? Alfabet. Tak. tak. Potem gramatyka, po trochu, po trochę. Potem mówiłam mi, pani, że em, świetnie czytam. I to mi podobało, podobało się bardzo. I taka mówię, wiesz, mam taki postęp po języku polskim, że on jest, rozumiem, że nie jest taki trudny, to dlaczego dalej nie uczysz się i to świetnie po prostu. I to mi bardzo podobało. Rozumiem. Czyli zapisałaś tak. się po prostu na kurs polskiego i powoli, powoli... Tak. Mhm. Zapisałam swoje wszystkie dane, odesłałam to na, na felicję, tak nazywa się tam... Taki kurs, Felicia, przez który uczy się języka polskiego. Fe Felicia. Bardzo tak, Felicja. I czekałam prawie miesiąc na to i wreszcie w październiku już miałam pierwsze zajęcie. Już jak prawie dwa lata temu, jak dzisiaj pamiętam. co było. Czy oprócz kursu coś w domu też robiłaś? Czy czytałaś książki? Nie wiem. Filmy, tak, oczywiście. Może? Najpierw pamiętam, zaczęłam od razu od pana podcastów, to pierwszy był, tak, pana podcastem. Potem usłyszałam, że e, mówicie o tym, że można filmiki e, oglądać, słuchać muzyki. Potem zaczęłam już różne seriale e, oglądać, czytać książkę. Niedawno przeczytałam dziewczynę z pociągu Paula Hackings po polsku właśnie. Jestem Super. bardzo szczęśliwa. A moja pierwszą książką była Motylek, taka mała książeczka Gęsta Christiana Andersena, Aha, jeszcze nie Pajka. Pajka. Mhm. Kiedy mieliśmy ostatnie zajęcie na kursach z języka polskiego, pani Alina, to moja nauczycielka, podarowała mi tą książkę właśnie po polsku. A, o pa Jan Paweł II. Tak. On jest po polsku, to bardzo dobrze. Nie <laughs> chcę się czytać i jestem już, bardzo już, szczęśliwa. Już kilka książek przeczytałeś po polsku. Mówisz bardzo fajnie. No, tak. Bardzo dobrze. Jeszcze, jeszcze słucham książki. Mam na swoim Aha. Walkmanie po polsku książkę. Bardzo podoba mi się książka Mistrz i Małgorzata. Aha. Michała Bulharkowa. Słucham jeszcze w jak to powiedzieć, słuchawki, o, przez słuchawki słucham, kiedy mhm. dokąd idę, jak pan mówił, to bardzo skuteczna metoda, dokąd idziesz tam i mhm. słuchasz, nie tracisz po prostu darmo czas. Tak, Ot. świetnie. Im więcej się słucha, tym więcej się rozumie, prawda? Tak, i warto robić to cały, nie, każdy dzień, codziennie. żeby to było mhm. skutecznie, tak, codziennie, bo nie będzie tak skutecznie. Świetnie. Dwa lata codziennie słuchanie, czytanie i można się nauczyć polskiego jak widać bardzo, bardzo dobrze. Czy na studia musiałaś zdać jakiś egzamin, żeby tutaj móc studiować? Tak, musiałam zdać egzamin z polskiego. Zdawałam go już niedawno, w końcu e, e, lipca, lipiec, tak? W końcu lipca. Przyjmowała pani zbyt goście, pani Dorota. Było bardzo fajne, na całe nam zadania wszystko wyjaśniła, jak robić i po prostu siedzę, słyszę, jak mówię, czysto po polsku, jak to powiedzieć, po prostu po polsku mhm. Ja tak siedzę, słucham ją bardzo, tak fajnie w ogóle, nie mogę. Ona przyjmowała u mnie egzamin, mówienie było u niej i można było zamówienie otrzymać 10 z 10 punktów. Mm -hmm. Otrzymała oczywiście 10 punktów zamówienia. Byłam <laughs> bardzo szczęśliwa. O, jak to było fajnie. Czy to, czy to był trudny teraz... egzamin? Trudny A, był dla ciebie ten egzamin? Miała wjeść, nie, w ogóle egzamin był nie trudny. Byłam bardzo wrażona, że był taki, w tak? Aha. Był bardzo łatwy, nie mogę w to uwierzyć. Parę zadań na słuchanie, parę zadań na gramatykę. Co jeszcze? A paro, jedno zadanie z e, tekstu, no, żeby rozumieć tekst, przeczytać tekst i odpowiedzieć na prawdę czy nieprawdę, jakieś tam jeszcze definicje trzeba było zrobić. W ogóle łatwo było. I napisać o siebie, o sobie. Czy była sobie. gramatyka też? Jakieś pytania z gramatyki? Jakieś końcówki trzeba było dobierać? Tak, o też. Były, tak, też. Był bardzo łatwy taki egzamin, a potem czekałam na swoje mówienie. Kiedy przyszedłem, on dał mi taką karteczkę, na którą było, jest napisane do ciebie przyjechał przyjaciół z, z Wielkiej Brytanii mm -hmm. i dokąd z nim pójdziesz? Do kina, do teatru lub do, do kina, lub na koncert. Mm -hmm. I, i dlaczego, dlaczego tak, dlaczego nie tak? Aha. To I o... trzeba było no, samemu no, opowiedzieć no, o tym. I, o tym. Tak, miałam trochę czasu, żeby przygotować się, co powiedzieć, mogłam coś zapisać, a potem już do niej szłam i szłam i no, rozmawiałyśmy właśnie o tym. Ach, wszystkim. rozumiem. Czyli myślisz, że ludzie następni, którzy będą zdawać egzamin, nie muszą się martwić, bo jest łatwiutki. Jeśli uczyć języka polskiego nie będzie trudno. Aha. Nie jest to takie trudne. Świetnie, A... Można. Chciałem ciebie spytać, czy żeby załatwić studia, żeby zacząć studiować tu, czy to jest bardzo skomplikowane, czy trzeba dużo papierów załatwiać? Nie wiem, w konsulacie, czy gdzieś. Jak to jest? Czy to nie jest problem? No. W ogóle to nie jest problem, dlatego że istnieją takie firmy, którzy, które pomagają ci to zrobić. Вот. Ale wszystko jedno, ja dużo jeździłam do innych miast, żeby zabrać dokumenty, papiery, potem ich odwieść, dokąd jeździć, wrócić. No to jest trochę skomplikowane, mhm. ale nie, nie, nie tak trudne, jak myślałam. Normalnie jest. Mhm. Można to zrobić. Czyli zdałaś maturę, tak? W tym roku. Tak. W I, tym po, roku I po maturze załatwiłaś wszystkie te formalności, egzamin na studia, i możesz zacząć od września studiować. No tak. No ja jeszcze dokumenty podawałam z, z początku tego roku. Aha, żeby już, postąpić, już na początku roku się zdecydowałaś, tak. że będziesz tu studiować. Tak. No zdecydowałam już dawno temu, ale Aha. właśnie dokumenty wszystkie trzeba było już z początku tego roku podać. To zajmuje dużo czasu. Mm -hmm. Czyli jak do ktoś, Polski, ktoś, potem do Ukrainy. Jak ktoś chciałby w przyszłym roku studiować w Polsce, to powinien już od nowego roku zacząć papiery tu składać i dowiadywać się jak to zrobić. Tak. Właśnie mm -hmm. trzeba zacząć wcześniej, żeby mm -hmm. wszystko... Wszystko zrobić mhm. w czasie. Czy wyniki z matury są brane pod uwagę również tutaj na rekrutacji? Czy mogło być tak, że oni powiedzą: Nie, ty nie nadajesz się, masz za słabe stopnie? no W ogóle, właśnie egzaminy z matury nie są tak ważne. Jest mhm. ważny ten atestat dojrzewaczy, którym mhm. są na cenę. To Aha. jest. Trochę żeby były, były normalnie oceny. Czyli to są Niektórych... oceny u was w szkole, tak? Jakie były? Tak, was? po przedmiotach wszystkich. A, rozumiem. Czyli y, wszystkie oceny na y, świadectwie szkolnym, tak się po polsku to mówi? Tak, świadectwie szkolnym to, to, je, to, to poważnie dla Aha. polskich. To jest ważne, żeby tutaj były, żeby były dobre stopnie, później no tak. składasz papiery, zdajesz egzamin z polskiego i załatwiony. Tak, uh -huh. bo niektóre wyższe szkoły w Polsce mogą e, przyjąć dzieci e, na gratis, na gratis uh -huh. uczenia. Za darmo. Za darmo, Za darmo tak, e, jeśli będzie e, świetne oceny. Aha, nie Czyli... ma wystarczy. Jeśli ktoś tak. ma dobre oceny, to być może będzie miał taką premię i za tak, darmo premio. będzie studiował. Tak, hmm. właśnie. To jest ważne. Czy studia są drogie w Polsce? Studia prawie jak na Ukrainie. Aha. Trochę droższe niż na Ukrainie. Ale jakość jest wyższa w Polsce Aha. chyba. Aha. Czyli warto przyjeżdżać to uczyć się polskiego i... I uczyć się później te dyplomy z polskich uczelni są na Ukrainie, jak to się mówi, doceniane, tak? Firmy chcą ludzi z polskimi dyplomami? No tak. Mhm. Świetnie. Ale co jest za drogę w Polsce to e, akademikiem. Ale wszystko Aha. jedno, akademiki w Polsce, w ogóle, jak u nas mieszkanie Aha. w Ukrainie. Kosztują jest... jednakowo, ale że jakość jest, jest wyższa. Aha. Jest drogo mieszkać tutaj. E, tak, dla tak. Nas. Mhm. Ale czy... wszystko jedno, jest różnica wielka. Czy będziesz również pracować tutaj, studiując, myślisz, że to jest możliwe, czy będziesz tylko studiować? Myślę, że to jest możliwe, ale najpierw muszę adaptować się do wszystkiego, mm -hmm. potem będzie mi już łatwiej, już będę szukała czegoś, żeby pieniądze mm -hmm. były mm -hmm. u mnie. Czegoś do pracy, jakiejś pracy. Czegoś do pracy, mm -hmm. tak. Mm -hmm. Czy masz już y, miejsce, gdzie będziesz mieszkać, czy szkoła załatwi tobie akademik? Czy musisz sama szukać? Szkoła już załatwiła mi akademik. aha już. Już, mam. Już wiem, gdzie będę mieszkała, wszystko w porządku, z tym problemu nie mam. Ciekawe, czy będziesz mieszkała z Polakami, z Polkami, czy z zagranicznymi innymi studentami, czy z Ukraińcami może? Jak byś wolała? Mm. Wolałabym w ogóle z obcymi ludźmi mieszkać niż z Ukraińcami, mhm. ale myślę, że będę mieszkała z Ukraińcami, dlatego że na, no, wiem, że będziemy w tym akademiku, właśnie no, wszyscy z Ukrainy będą mieszkali. Przyjeżdżają Aha. wiele ludzi z Ukrainy w tym roku i w ogóle zawsze. Dlatego Będę wszystko jedno szukał jakichś ludzi, kto mówi, będzie mówił po polsku ze mną, to będzie bardzo pożytecznie dla mnie. Właśnie ja miałem, mam kolegę z Ukrainy, który również tu studiuje i on mówił, że bardzo nie chciał mieszkać z, z ludźmi mm -hmm. z Ukrainy, żeby nie mówić to ciągle tak. po ukraińsku, żeby mówić jednak po polsku. Ja chcę powiedzieć, kiedy dotąd przyjadę do swoich takich sąsiadów, można powiedzieć, że będę mówiła tylko po polsku. Zwykajcie do mnie i mówcie do mnie też po polsku, bo będę mówiła, nie rozumiem, co pani mówi. Będę tak mówiła, dlatego że jak powinnam, jeśli jestem w Polsce, powinnam mówić mm -hmm. po polsku. Właśnie mm -hmm. dlaczego dotąd przyjechała? Mm -hmm. Tak mogłabyś studiować przecież dyrektor. u siebie. Świetnie. No tak, oczywiście. Mogą tu studiować i rozmawiać w tym w rosyjskim czy na ukrai ukraińską mm -hmm. po ukraińsku. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak. Świetnie, życzę Ci powodzenia. Myślę, że będzie to świetne dla Ciebie szkoła życia w ogóle. Czy już mieszkałaś kiedyś poza domem? Także. No normalnie człowiek, kiedy chodzi do szkoły, mieszka w domu z rodzicami i chodzi do szkoły, to jest zupełnie co innego niż wyjechać do innego miasta, innego kraju. Czy... Ja w ogóle już wyjeżdżałam do innych miast, sama od rodziców mieszkałam, Aha. no to normalnie dam sobie radę, myślę. Na pewno, nie wątpię. Na pewno dasz sobie radę. Świetnie, bardzo się cieszę. Czy jakieś rady masz jeszcze dla ludzi, którzy chcieliby się szybko nauczyć polskiego, potrzebują na przykład zdać egzamin właśnie do, na studia, albo jakiś y, mieć certyfikat, że umieją polski? Co byś radziła? Czy uczyć się gramatyki trzeba chyba trochę, bo. Jeśli chcesz no. zdać taki egzamin, to trzeba trochę jednak zdać gramatyki. Czy jakieś książki polecasz? No, no, najpierw mogę powiedzieć, że warto e, e, już powiedzieć siebie, że już czas coś mhm. robić. Jeśli chcesz czegoś osiągnąć w przyszłości, musisz działać w obecnym momencie. To mhm. najpierw trzeba sobie powiedzieć mhm. siebie sobie. sobie. Myślę. siebie sobie. sobie. sobie. sobie. Tak. E, jeśli no, najpierw postawisz sobie cel, mm -hmm. i bardzo polecam, e, załatwić sobie taki dokument na laptop, czy lub, e, taki spis w zeszycie i nazwać ich moje sukcesy. Mm -hmm. I od każdego dnia zapisujesz to, co zrobiłeś do osiągnięcia swojego celu. Na przykład postawiłeś sobie cel, nauczyć się języka polskiego, tak? Mm -hmm. Mm -hmm. I e, przez cały dzień musisz co zrobić, żeby to osiągnąć. Na przykład Świetnie. przeczytać, przeczytać książ książkę po polsku, przeczytać jakieś reguły po polsku, obejrzeć jakiś film po polsku, to będzie pożytecznie. I mm -hmm. tak e, od wieczorem zobaczysz sobie, co zrobiłeś i myślisz, o tak, jestem krok za krokiem bliższy do swojego celu. Mm -hmm. Myślę, że to pomaga ludziom? Taki, taki cel nauczyć się polskiego jest trochę zbyt wielki, zbyt abstrakcyjny, prawda? Nie możemy sobie zaznaczyć, o, o nauczyłem się polskiego. Łatwiej tak. jest sobie wyznaczyć taki cel, dzisiaj obejrzę film albo dzisiaj przeczytam 10 stron książki. Łatwo to sprawdzić, że to tak. zrobiłem i tak kolejne, kolejne dni... Bo nigdy nie możemy mm -hmm. powiedzieć, o, nauczyłem się polskiego. Ja też nie wiem, czy ja już umiem, czy nie. Przez tak. to się byle, przecież. Tak. Wiadomo, istnieje ważny moment, to cierpliwość. Lada nauka nie da się od razu. Trzeba mm -hmm. mieć cierpliwość i po malutku iść do swojego celu. Pomalutku. Coś robić. Ale ciągle tak. coś robić, prawda? Ciągle pamiętać, że trzeba tak. coś robić. I jak się chce osiągnąć ten cel, to jakby nie boli to, że robimy to. Ty widzę, że bardzo lubisz polski i ciebie nie boli to, że czytasz coś po polsku, że oglądasz film. To jest radość z tego właśnie uczenia się. To jest przyjemność, Tak. a przy okazji można nauczyć tak. się, prawda? Najważniejsze, żeby, żeby cieszyć Jeśli... się tym, co się robi. Tak, cieszyć się. Trzeba mieć wdzięczność, że to robisz. Nie zastawiać sobie to robisz. O, polski. Nie trzeba. O, polski, ja chcę no. tego osiągnąć, tak. Mm -hmm. Trzeba mieć wielkie chęć, wielką chęć, trzeba mieć. Mm -hmm. Czy to, czy polski jest trudny? Chyba nie. Ukraiński, polski, rosyjski to języki dość podobne. Tak. Powiodło nam, Ukraińcom i Rosjanom, że języki są podobne, na szczęście, mm -hmm. bo. Dlatego jestem bardzo, bardzo, jestem pod wielkim wrażeniem, że polski jest taki lechciutki dla mnie, łatwy dla mnie w mm -hmm. Chile. Mm -hmm. Bo jest podobny i to mi bardzo podoba, że mogę mówić po polsku, jak prawie po ukraińsku. Mm -hmm. Zdasz ile języków? Zdasz rosyjski tak, na że... pewno? Ukraiński, Aha. polski? No tak, rosyjski, ukraiński, polski i jeszcze uczę angielskiego. Mm -hmm. Czy angielski niedawno... jest trudniejszy niż polski, czy nie? Trochę jest trudniejszy oczywiście, ale wszystko jedno mogę dać sobie radę mhm. z tym językiem. I czy y, korzystasz z takich samych metod? Tak samo tak. słuchasz dużo? Oczywiście. Mhm. Tak. Słucham dużo słucham podcasty też po, po mm -hmm. angielsku i mm -hmm. czytam książkę na języku angielskim właśnie po mojej specjalności. Mam taki podręcznik, jest mm -hmm. na angielskim wyłącznie i czytam go po angielsku, żeby już trochę mieć głowy do tego, co będę studiowała. Mm -hmm, mm -hmm. Świetnie. Właśnie czy, trzeba tak. czytać to, co nas interesuje, prawda? To. Mm -hmm. Od razu chce się zrozumieć tak. i to bardzo pomaga. Mhm. Tak. Coś przerywało. I jeszcze ważny moment jest to... Aha, tak. Coś zaczęło. Już, już dobrze, już dobrze jest. Mówisz, że jeszcze jest ważny Aha. moment. Jakiś. Mówię, że... Tak, jest ważny moment, że należy pozytywnie myśleć. Pozytywne myśli przyciągają wszystko, wszystko wszystko lepsze. Wszystkiego mhm. lepszego przyczynka pozytywne myślenia. Jeśli myślisz sobie, że nie nie, widzieć się w przyszłości, że jak mówisz po polsku, to ja tak zawsze robię, gdy e, mhm. wyobrażam sobie, jak będę tam w Polsce mówiła, wszystko po polsku rozmawiała i to mi jara, i ja chcę tego nauczyć. Nie chcę e, stoić w Polsce tak i jakoś gestami pokazywać, co chcę zrobić. I, i, to mi tak um, jakoś daje. Nakręca, nakręcać. Nakręcę, tak, nakręcę, więcej <śmum> czytać, więcej, więcej, do siebie do głowy, mieć wiedzy do tego języka, <śmum> mieć więcej wiedzy, żeby potem kęstami nie rozmawiać w Polsce. Czy już kiedyś ci się śniło coś po polsku? Czy miałaś tak, po polsku sny? Było <śmum> było takie, tak. I po angielsku miałam sny. Aha. i po polsku. To się zdarza, ja też właściwie ale ja To jest bardzo <głos> fajne uczucie, kiedy jakieś tak. słowa. E, dziwne to jest. <głos> Mimo tych snów jeszcze mogę nawet, jeśli mówię na przykład po ukraińsku w szkole, no. bo ogóle mogę powiedzieć wszystko po polsku, myślę, że to po ukraińsku. Na przykład e, zamiast tylko, mówię tylko. I, I taki patrzy na mnie, co? Powiedziałeś tylko? <głos> Ja tylko, o, przepraszam, o, przepraszam. No, Aha. jakoś już mój mózg e, jakoś już mówię ukraińsko, polsko-angielsko. Mówię Aha. w trzech językach, już... no Ty... rosyjsko już. Tyle rosyjsku. już tych języków teraz się ta. uczysz, że już wszystko zaczyna się w głowie mieszać, tworzy się jedno. Tak, tak, tak. Ta. I nie, nie jakoś nie.. Nie zastanawiam na tym nie zastanawiam na tym, co mówię, i co do głowy pierwsze przyszło do mnie, przykład polskie słowa mówię po polsku, angielskie mówię po angielsku. To ma, ma, ma taką, mam taką osobliwość, kiedy coś tłumaczę mm -hmm. i tłumaczę nie w jednym języku, tłumaczę we wszystkich, co w jakich znam, A, jakich znam języków. To ze strony to bardzo śmiesznie. Aha. Ale to bardzo Jak ciekawe. Tak, ciekawe. Po prostu nie mogę wspomnieć, jak, jakie to słowo będzie w tym języku, na, pry, na przykład polskim. My pamiętam w polskim, a w rosyjskim nie pamiętam. No ja mm -hmm. no, tak nie wiem, już, już jakoś tkwi we mnie polski, mm -hmm. jeśli można tak powiedzieć. Już nastawiłaś się już na to, że już wkrótce będziesz mówić tylko po polsku przez wiele, wiele dni, miesięcy. I już jesteś pod takim tak. trochę um, takoi emocjami w emocjach już jesteś. Świetnie. Kiedy w Polsce to zawsze emocje. <laughs> Czy w Polsce już byłaś wiele razy? Tylko jeden. Tylko jeden raz. Teraz właśnie kiedy zdawałaś ten egzamin, tak? Czy ten egzamin ja zdawałaś egzamin na Ukrainie? W Ukrainie. Aha. Tak na Ukrainie. Do nas przyjechała Pani Dorota. Ach, rozumiem. A w Polsce byłaś na wycieczce tak. w Krakowie? No miałam tam festiwal, chodzę na tańce i mieliśmy my, tam festiwal z tańcami Niedługo tam byłam, pięć dni. Mhm. Wspaniale, ale podobał, podobał Ci się Kraków? Lu ludziom się tak, z reguły bardzo, bardzo podoba. Mm -hmm. no oczywiście, ten rynek to w ogóle... nie podróżować. Mm -hmm. Świetnie. Widzę, że jesteś osobą bardzo otwartą i bardzo pozytywnie nastawioną do wszystkiego, tak. co robisz. To mi się bardzo podoba. Pan ma rację. Tak, to jest tak. Yes. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Było bardzo miło. Nasza rozmowa oczywiście ukaże się wkrótce za dwa tygodnie. Teraz będzie podcast. E, inny Aha. w tą sobotę i za dwa tygodnie w sobotę. E, nas, no będę nasza cię rozmowa. ciekawa. Tak. I w końcu mogę powiedzieć, że jeśli nie postawisz sobie celu w życiu, to łatwo się w nim pogubisz. To. A? taki cel bardzo go lubię, jeśli nie postawisz celu w swoim życiu. To prawda. Można walczyć. To jest tak jakby płynąć łódką i nią zupełnie nie sterować. Gdzie dopłynie, to dopłynie wszystko jedno. Niektóre... Jak tak można żyć? To w ogóle... Trzeba zawsze dokąd celowo iść. Mm -hmm. Osiągnąć swoje cele. Życie jedno, co jego? Żyć, jak żyć. Trzeba wszystko spróbować. Brawo, świetnie. To mi się bardzo podoba. Dziękuję pięknie. Super. Dziękuję Ci bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Było mi niezwykle miło z Tobą rozmawiać. Jesteś bardzo osobą taką ciepłą, która nakręca innych. Mam nadzieję, że jedną koleżankę już nakręciłaś do tego, żeby uczyła się polskiego i że... Osoby, tak, które słuchają podcastu, teraz też się nakręcą i również będą coraz lepiej mówić po polsku. Właśnie dzięki Tobie. Dzięki takiemu fajnemu przykładowi. Tak, no wza, miło mi też. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy, za jakiś czas znowu porozmawiamy. Oczywiście. I opowiesz tak. nam y, może za pół roku, za rok, jak jest studiować w Polsce, jak jest w Lublinie. Jak to wszystko wygląda, jak wygląda życie tutaj? Myślę, że to będzie bardzo ciekawe dla osób, które myślą, tak. czy może studiować w Polsce, może nie w Polsce, że to będzie e, coś ciekawego, mhm. coś interesującego. Tak. Pan Maracie, dobre. Fajnie, Dziękuję to panie. jesteśmy umówieni, okej. Okay? Fajnie, dzięki, cześć, trzymaj się Kamila, życzę Ci powodzenia, żeby wszystko poszło według Twojej myśli. Trzymam kciuki za Nie Ciebie, bardzo. trzymam kciuki, no i cześć, papa. Pa. do usłyszenia następnym razem. Pa. Pa pa. I tak kończy się nasza rozmowa z Kamilą, było mi bardzo, bardzo miło, dzięki Kamila jeszcze raz wspaniały przykład jak można świetnie nauczyć się polskiego, jak można dojść do czegoś jeśli naprawdę się tego chce jeśli ma się swój cel jeśli codziennie dąży się do tego celu jeśli ma się wizję gdzie chce się być za miesiąc, za pół roku za rok ok? Kamila ma tę wizję wie, że już dwa lata temu wiedziała, że będzie chciała uczyć się polskiego, że później, że będzie studiować w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Jeśli mamy wytyczony cel, to wiemy jaką ścieżką iść do tego celu i codziennie możemy zrobić mały kroczek w tym kierunku. Polecam wam tę metodę małych kroczków, ok? Nie od razu... Można nauczyć się języka polskiego czy jakiegokolwiek języka. Zresztą nigdy nie wiemy, czy już umiemy ten język, czy nie. To jest niekończąca się przygoda, przygoda nauki nowego języka, ale możemy sobie wyznaczyć nasze małe cele. Hmm, na przykład, właśnie przeczytać książkę, posłuchać podcast i tak dalej, i tak dalej. Codziennie robić coś w tym kierunku. To bardzo, bardzo pomaga. Moi drodzy, zapraszam Was do komentowania yy, dzisiejszego podcastu. Jeśli podoba Wam się to, co robię, dajcie mi pięć gwiazdek. Dajcie mi pięć gwiazdek na iTunes. Napiszcie komentarz, piszcie do mnie listy. Yy. Może macie jakieś prośby, może macie jakieś pytania. Czekam na wasze pytania w komentarzach, w listach. Z przyjemnością postaram się w miarę moich możliwości, umiejętności odpowiedzieć na wasze wątpliwości. Zapraszam do programu Daily Polish Listening 365 historyjek po polsku. Jeśli wytyczycie sobie ten cel, że chcecie nauczyć się polskiego, ten kurs wam bardzo pomoże, bo codziennie jest ta mała porcja, mała porcja języka polskiego, kawałek historyki albo cała krótka historyka, Jeśli obierzecie sobie taki cel, że codziennie słuchacie jednej lekcji z tego programu, to przez cały rok, Zrobicie na pewno wielkie, wielkie postępy. Okej, okay, dzięki Kabila jeszcze raz. Dziękuję również Wam za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymam za wszystkich kciuki, żebyście robili jak najszybsze postępy, a najważniejsze, żebyście mieli dobrą zabawę ucząc się języka polskiego. Cześć, to tyle na dziś. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Kto więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.